Panie premier Balcerowicz powiedział, że to jest niezgodne z przepisami okupacja budynków państwowych. Wobec tego, panie premierze, co jest zgodne? 1 stycznia 1990 roku Leszek Balcerowicz rozpoczął realizację programu naprawy polskiej gospodarki, tak zwanego Planu Balcerowicza. Standard Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wyprowadzić. W końcu miesiąca ostatni zjazd PZPR i rozwiązanie partii. W której byli członkowie utworzyli socjaldemokrację Rzeczpospolitej Polskiej i Unię Socjaldemokratyczną. W lutym godłem Polski ponownie orzeł w koronie. Premier Tadeusz Mazowiecki domagał się udziału Polski w negocjacjach w sprawie zjednoczenia Niemiec i pozostania wojsk radzieckich w kraju do czasu rozwiązania problemu niemieckiego. Znowienie stosunków polsko-izraelskich. W kwietniu MO przekształciła się w policję państwową. Zlikwidowano SB, którą zastąpił Urząd Ochrony Państwa. Została zniesiona cenzura. Władze ZSRR przyznały się do popełnienia zbrodni katyńskiej. Na drugim zjeździe NZZ Solidarność Lech Wałęsa ponownie przewodniczącym. Niebawem wypowiedział zdanie Potrzebna jest wojna na górze, by na dole był spokój opisujące konflikt między nim a rządem Tadeusza Mazowieckiego, któremu zarzucał wolną realizację programu politycznego związku. Na polskiej scenie politycznej, jak grzyby po deszczu, powstawały w następnych tygodniach forum prawicy demokratycznej, Kongres Liberalno-Demokratyczny, Ruch Obywatelski Akcji Demokratycznej, wcześniej Chrześcijańsko-Demokratyczne Stronnictwo Pracy, PSL Romana Bartoszcze i Porozumienie Centrum. Solidarnościowe komitety zwyciężyły w pierwszych całkowicie wolnych wyborach dorad narodowych. W lipcu dziennikarz Krzysztof Kozłowski szefem MSW po generale Czesławie Kiszczaku, a admirał Piotr Kołodziejczyk na czele MON po generale Florianie Siwickim. Blokada dróg przez rolniczą Solidarność niezadowoloną z działań rządu wobec wsi. Sukces polskiej dyplomacji uczestniczącej w rokowaniach 2 plus 4 w sprawie zjednoczenia Niemiec gdzie potwierdzono nienaruszalność naszej granicy na Odrze i Nysie Użyckiej. Za kilka tygodni została zapisana w traktacie polsko-niemieckim. Od września religia w szkołach. Polski rząd skierował notę do władz ZSRR w sprawie rozpoczęcia rokowań o wyjściu wojsk radzieckich z naszego kraju. Generał Wojciech Jaruzelski wyraził gotowość do skrócenia swojej kadencji prezydenta. Sejm przyjął ustawę o wyborach powszechnych głowy państwa. Zarejestrowano sześciu kandydatów, wśród nich Lecha Bałęsy i Tadeusza Mazowieckiego. Ostra kampania wyborcza. Wynik będzie między 70 a 80 Oczywiście ja nie mówiłem o eliminacjach, ja mówiłem o finale. W listopadzie Lech Bałęsa prezydentem w drugiej turze, w której walczył z amerykańskim przedsiębiorcą Stanem Tymińskim, niebawem założycielem Partii X. Poparcia Wałęsie udzielił Tadeusz Mazowiecki, lider nowo powstałej Unii Demokratycznej, który po wyborczej porażce podał swój rząd do dymisji. To było w połowie grudnia. Lech Wałęsa upoważnił Jana Olszewskiego do prowadzenia rozmów w sprawie nowego gabinetu. Niebawem Jan Olszewski zakończył misję z powodu różnic między nim i prezydentem co do kształtu rządu. Powiedział ojciec święty, kiedy go witałem, proszę podziękować rządowi polskiemu w Londynie za przechowanie suwerenności Polski. Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski przekazał Lechowi Wałęsie insygnia władzy prezydenckiej II Rzeczpospolitej. Misję stworzenia nowego gabinetu otrzymał lider Kongresu Liberalno-Demokratycznego Jan Krzysztof Bielecki. Dziś o wydarzeniach w 1990 roku w Polsce, kiedy znów 3 maja był Dniem Święta Państwowego, a Krystyna Janda została nagrodzona w Cannes za rolę w filmie Przesłuchanie Ryszarda Bugajskiego, obrazie, który należał do grupy licznych tak tzw. pułkowników w PRL. Historia Żywa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 No raczej myślę, że można nazwać ten rok kolejnym bardzo ważnym etapem w tym, co nazywa się czasem procesem przemian. Dużo ważnych kroków na drodze do pełnej wolności politycznej zostało wykonanych, a jednocześnie na pewno marsz do wolności się nie skończył w 90 roku, bo jeszcze wciąż mieliśmy rząd istniejący na zasadzie kontraktu okrągłego stołu. Sejm, który został w wyniku tego kontraktu powołany, a nie w wolnych wyborach, ale ruch w kierunku systemu w pełni demokratycznej reprezentacji społeczeństwa trwał i jego wyrazem były właśnie wymieniane przez panią redaktor już na wstępie lawinowo niejako narastające procesy tworzenia partii tych partii powstaje wtedy naprawdę bardzo dużo, ale te najważniejsze już pani redaktor wspomniała. Właśnie w maju 90 roku porozumienie centrum, w czerwcu kongres liberalno-demokratyczny, no a w tych partiach przecież postaci, które do dzisiaj wyznaczają symbolicznie oś sporu politycznego, który dostrzegamy. Przypomnę, porozumienie centrum to Jarosław Kaczyński, kongres liberalno-demokratyczny to Donald Tusk. Między innymi oczywiście nie był jedynym przywódcą tej formacji. W lipcu z kolei 90 roku ruch obywatelski, akcja demokratyczna, obok której powstanie Unia Demokratyczna i połączą się w partie pod tą ostatnią nazwą Unia Demokratyczna te formacje w grudniu 90 roku, a więc te nazwy, które nie są już tylko historią, ale są także teraźniejszością naszego życia politycznego i to jest właśnie dziedzictwo przemian, które dokonywały się w roku 90 Panie profesorze, rok 1990 to jednak początek planu Balcerowicza, zaciskania pasa, jak to się mówiło. Przez długi czas plan Balcerowicza był uważany za szansę dla polskiej gospodarki, upadłej polskiej gospodarki. Jak oceniamy go w tej chwili? Bo jednak zmienił rzeczywistość, ale też życie wielu, wielu ludzi. No rzeczywiście i tutaj spory trwają historyków, publicystów. Argumentem, który wysuwają zwolennicy planu Balcerowicza w tej dyskusji Argumentem najważniejszym jest to, pokażcie nam alternatywy. No, ci, którzy krytykują plan Balcerowicza z takich czy innych powodów, nie mogą przedstawić alternatywy, bo historia nie jest nauką eksperymentalną, gdzie możemy powtórzyć pewne wydarzenia, zmieniając tylko jeden ich element, na przykład zastępując plan Balcerowicza jakimś innym planem, jaki rzeczywiście tworzył się wokół postaci jednego z kluczowych doradców ekonomicznych Lecha Wałęsy pod koniec 90 roku i w dziewięćdziesiątym profesora Stefana Kurowskiego. Więc były pomysły troszkę innego przejścia przez ten kryzys gospodarczy, końca PRL-u i wyprowadzenia polskiej ekonomii na tory wolnorynkowe z zachowaniem może większego bezpieczeństwa socjalnego. Czy one były realistyczne? Tego się nie dowiemy, bo wypróbowano tylko model Balcerowicza. I ten model rzeczywiście ostatecznie po strasznych turbulencjach i przy bardzo dużych kosztach społecznych, o których nie wolno zapomnieć, wyprowadził polską gospodarkę na takie tory rozwoju, które no, dzisiaj możemy oceniać chyba, tak sądzę, z punktu widzenia roku 2020 raczej pozytywnie. Polska niewątpliwie jest krajem, który bardzo, bardzo się rozwinął w ciągu ostatnich 30 lat pod względem gospodarczym, ale jednocześnie. Przypomnijmy, że zupełnie inaczej wyglądały te perspektywy w roku 90. i 91. W 90. roku produkcja gospodarki polskiej spadła o 24% w stosunku do roku 89, który już był rokiem kryzysu, był rokiem gorszym od poprzedniego. No dzisiaj w czasie pandemii mówimy o perspektywie zmniejszenia naszej gospodarki o 4-5% i mówimy o tym jako niemal katastrofie. I teraz w tej perspektywie przypomnijmy sobie, że gospodarka kurczy się o ponad 20% w roku 90, a w 91 o kolejne 12%. Tutaj nie, nie jest to tylko jakiś zarzut pod adresem wicepremiera Leszka Balcerowicza, ale pokazanie i zarazem podkreślenie, bezprecedensowego charakteru tych zmian, których wymagało przejście od gospodarki planowej, socjalistycznej czy komunistycznej, wszystko jedno jak to nazwiemy, systemu nakazowo-rozdzielczego, do gospodarki znanej w systemie kapitalistycznym, opartej w dużej części na zasadzie wolnorynkowości. Koszty były rzeczywiście ogromne, wzrost bezrobocia, no, nieznanego w PRL-u, Oczywiście istniało ono w sposób ukryty, ale oficjalnie przecież go nie było. Tymczasem w 90 roku to już jest ponad 6% bezrobotnych, a w 91 to już będzie ponad 12% bezrobotnych. To był szok dla społeczeństwa, 2 miliony 200 tysięcy ludzi bezrobocia. Także fakt, że ostry charakter miały te rozwiązania, które przyjmował wicepremier Balcerowicz, w sposób powiedziałbym dość dogmatyczny. A więc likwidacja no, ogromnej liczby przedsiębiorstw państwowych. Nie prywatyzacja, tylko likwidacja. Prywatyzacja tych najbardziej zyskownych w sposób, który ograniczał kontrolę i ewentualnie możliwości społecznych transferów z tej kontroli wynikającej państwa nad tymi najbardziej zyskownymi gałęziami gospodarki, no bo zostały sprywatyzowane. To wszystko... Budzi pytania, budzi wątpliwości, budzi dyskusję po dziś, niezależnie od efektu, który powtarzam. Długofalowo chyba można ocenić jako pozytywny. Na pewno natomiast z punktu widzenia tych, którzy przeżyli to na własnej skórze, ta lekcja Balcerowicza nie pozwala tylko na stawianie pomników, ale pozwala na pewno na stawianie pytań. mówi Zdzisław Urbanek. W chwili, gdy nadaję korespondencję, nieprzerwanie przez przejścia graniczne do Berlina Zachodniego i Republiki Federalnej Niemiec przechodzi i przejeżdża samochodami tysiące obywateli NRD. Co najmniej 90% wyjeżdżających zamierza po krótkim pobycie na Zachodzie powrócić do kraju. Panie profesorze, zatem problemy gospodarcze, ale też polityce międzynarodowej. Na wschodzie, na zachodzie, jak ukształtować relacje na przyszłość. Na zachodzie nowe zjawisko, jednoczenie się Niemiec, ale zakończone sukcesem polskiej dyplomacji, potwierdzeniem granicy na Odrze i się Tak trzeba to nazwać, sukces Polski, sukces polskiej dyplomacji? Przypomnijmy kierownikiem kluczowego resortu, czyli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, został bezpartyjny fachowiec profesor Krzysztof Skubiszewski, historyk i teoretyk prawa międzynarodowego. Jakby znakiem firmowym dyplomacji, która była przez niego reprezentowana i która doskonale odpowiadała także temperamentowi i poglądom politycznym premiera Mazowieckiego, była znów wyjątkowa ostrożność. Niechęć do wykonywania jakichkolwiek śmielszych ruchów w polityce międzynarodowej, w przypadku układu z jednoczącymi się Niemcami odzwierciedliło się to z jednej strony we wspominanym przez nas już poprzedniej audycji i manifestowanym przez premiera Mazowieckiego bardzo sceptycznym nastawieniu do samego procesu zjednoczenia Niemiec i odwołania do opieki, w cudzysłowie czy bez cudzysłowu, Związku Sowieckiego, która miała nas chronić przed konsekwencjami no, ewentualnie podważenia granicy zachodniej przez Niemcy. To się dużej części opinii społecznej w Polsce przecież nie podobało. To, że trzymamy się wciąż Związku Sowieckiego jako swoistej gwarancji geopolitycznej przeciwko Niemcom. Czy Niemcy, kanclerza Kola są dla nas zagrożeniem? Porównywalnym z tymi historycznymi doświadczeniami z pierwszej połowy XX wieku, nie jeden stawiał sobie to pytanie i poddawał wątpliwość tę wyjątkową ostrożność geopolityczną Krzysztofa Skubiszewskiego i Tadeusza Mazowieckiego. Z drugiej strony, zarzut, jaki pojawia się w odniesieniu do układu zawartego przez Krzysztofa Skubiszewskiego ze stroną niemiecką, polega na nierównorzędności w tym układzie. Nie zostały w nim na przykład zawarowane prawa dla polskiej mniejszości w Republice Federalnej Niemiec na zasadzie analogicznej dla praw niemieckiej mniejszości w Polsce. To jest choćby przykład podwójnego standardu, na jaki zgodził się Krzysztof Skubiszewski. Przypomnę, że mniejszość niemiecka w Polsce ma zagwarantowaną reprezentację w Sejmie. Nie ma mowy o czymś takim w stosunku do wielokrotnie liczniejszej przecież w Republice Federalnej Niemiec obecności obywateli pochodzenia polskiego. To jest jakieś punktowe naświetlenie wątpliwości, jakie można mieć w odniesieniu do układu który sygnował minister Skubiszewski. Istota jego jednakże jest taka, jak pani redaktor powiedziała, istota najważniejsza dla państwa polskiego. Granica zachodnia pozostała nienaruszona, potwierdzona po raz kolejny, tym razem przez zjednoczone Niemcy. I to jest no, z punktu widzenia milionów Polaków, obywateli mieszkających na tak zwanych ziemiach zachodnich, na pewno najważniejsze. A więc i tutaj można się spierać, czy szklanka jest do połowy pełna, czy do połowy pusta. To są spory, które i w tej kwestii nie wygasną. Natomiast na pewno, na pewno krytycznie i tutaj to jest mój pogląd, ale nie tylko mój, trzeba ocenić postawę tego ministra i premiera Mazowieckiego w sprawie zmian zachodzących wtedy w Związku Sowieckim. Był to czas, kiedy Republiki Związku Sowieckiego ogłaszały deklarację suwerenności, poczynając od Litwy. Ten proces dekonstrukcji Imperium Sowieckiego przyspieszał w roku 90. Rosja zresztą, sama Federacja Rosyjska, czyli ta największa centralna republika była tutaj w pewnym sensie liderem tego procesu. To też warto przypomnieć, że to nie tylko odrywały się poszczególne peryferie od centrum imperialnego, ale samo centrum imperialne w pewnym sensie wypowiadało posłuszeństwo sowieckiej strukturze. Blok demokratyczna Rosja na czele z Borysem Jelcynem rzucił wtedy, czyli wiosną, 90. roku wyzwanie władzom Związku Sowieckiego, Gorbaczowowi. Zaczyna się bardzo głęboki kryzys wewnętrzny Związku Sowieckiego. A minister Skubiszewski mówi, nie będziemy uznawać tych aspiracji niepodległościowych naszych bezpośrednich sąsiadów, takich jak Litwa. Musimy przede wszystkim zachować stabilne stosunki z Moskwą. Tego rodzaju nastawienie, które ujawni się jeszcze bardziej kompromitująco w 1991 roku, kiedy dekonstrukcja Związku Sowieckiego już będzie postępowała w przyspieszonym tempie, niewątpliwie jest obciążeniem hipoteki historycznej tego rządu i zwłaszcza resortu spraw zagranicznych, który okazał się spóźniać, powiedziałbym, na pociąg historii, który bardzo przyspieszył w Związku Sowieckim wtedy, Miało to także i ten aspekt już bezpośrednio Polski dotyczący w bardzo ospałym działaniu Polski na rzecz likwidacji układu warszawskiego czy RWPG. To właśnie w 90 roku podjęto te decyzje, które doprowadziły do likwidacji tych dwóch struktur imperialnej zależności krajów Europy Środkowo-Wschodniej od Moskwy. No i Polska, premier mazowiecki, Minices Kubiszewski były te osoby, i Polska jako kraj rzecznikami jak najbardziej ostrożnego, powolnego rozmontowywania tego systemu w odróżnieniu od Węgier czy Czechosłowacji, które parły do szybkiej likwidacji zarówno Układu Warszawskiego jak i RWPG. No, ta historia będzie miała swój ciąg dalszy w 1991 roku, więc o tym jeszcze na pewno będziemy mówili. Wspomniał Pan przy okazji relacji polsko-niemieckich i jednoczenia się Niemiec o tej szklance wody, że można na to, co działo się wtedy patrzeć w ten sposób, ale czy też ta szklanka wody pasuje do tego, co wydarzyło się w relacjach ze Związkiem Sowieckim? Otóż można mówić o sukcesie polskiej dyplomacji, skoro... Związek Radziecki przyznał się do popełnienia zbrodni katyńskiej czy raczej jest to chwilowa słabość końcówki rządów Gorbaczowa burzliwej jak pan powiedział No raczej trzeba przypomnieć tę dynamikę wewnętrzną zmian w Związku Sowieckim hasło głasności czyli jawności rzucone przez Gorbaczowa już wcześniej w jego walce politycznej z wrogami reform, które chciał przeprowadzić Gorbaczow w państwie sowieckim, żeby to państwo oczywiście wzmocnić, a nie po to, żeby je zdemontować. To hasło własności zaczęło żyć swoim życiem, kiedy, jak już wspomniałem, w samej Rosji rzucił wyzwanie Gorbaczowowi rywal wewnętrzny, Borys Jelcyn, także środowiska demokratyczne w Rosji i w innych krajach związkowych ZSRR domagały się coraz mocniej prawdy o zbrodniach okresu stalinowskiego. I to właśnie pod naciskiem tych sił wewnętrznych dokonywało się stopniowe ujawnianie coraz bardziej ponurych, coraz bardziej tragicznych tajemnic okresu stalinowskiego. I Katyn w tej perspektywie stał się nieuchronnym punktem do nieuchronnego wyjaśnienia w tym procesie wyświetlania białych plam w historii najnowszej Związku Sowieckiego. Tutaj nacisk Polski nie odgrywał zasadniczego znaczenia, większe znaczenie i to trzeba naprawdę z wdzięcznością podkreślić. Miały działania uczciwych, szlachetnych ludzi w Rosji, którzy domagali się prawdy o zbrodniach stalinowskich, ruch, który uformuje się w postaci zrzeszenia memoriał, aktywistów pamięci, którzy chcieli po prostu przypominać te zbrodnie systemu stalinowskiego na samych Rosjanach, ale także na innych, w tym na Polakach. Ich wysiłki, ich starania prowadziły do tego, że prawdy o Katyniu nie dało się ukrywać, a sam Gorbaczow starał się tak kluczyć, manipulować w tej sprawie, żeby jak najbardziej odwlec ten proces. Na początku przyznał jeszcze w 89 roku, że owszem NKWD w Katyniu wykonało jakąś nieprzyjemną operację, ale unikał jak ognia oświadczenia, że to państwo sowieckie, że najwyższe władze Związku Sowieckiego ponoszą odpowiedzialność za te zbrodnie, w której Katyń był tylko częścią, bo przecież jeszcze te zbrodnie dokonane w Charkowie na oficerach polskich trzymanych w Starobielsku i Ostaszków, którego ofiary zostały zamordowane w Kalininie, Twerze. Ta prawda stopniowo dopiero się ujawniała i to jeszcze raz podkreślę, nie pod wpływem polskich dążeń, ale przede wszystkim w roku 90 takie były realia, pod wpływem liberalizacji, demokratyzacji oddolnej, niekontrolowanej, postępującej w samej Rosji wtedy. Dziś mówimy o Polsce w roku 1990. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji programu pierwszego Polskiego Radia. Historia Żywa. Wybiegamy, panie profesorze, słowami z Polski i wracamy do niej, bo rok 1990 był bogaty w wydarzenia i w naszym kraju, i w naszym regionie. Może zatem wróćmy do Polski. Otóż... Rzeczniczka rządu Tadeusza Mazowieckiego Małgorzata Nizabitowska nazwała Wałęsę przyspieszaczem z siekierą po tym, jak ponownie wybrany na przewodniczącego NZZ Solidarność Lech Wałęsa wypowiedział zdanie, potrzebna jest wojna na górze, aby na dole był spokój. Te słowa opisywały konflikt między nim, a rządem Tadeusza Mazowieckiego. Lech Wałęsa zarzucał premierowi wolną realizację programu politycznego związku. Miał rację. To, co pan już powiedział do tej pory, jest na to dowodem. To oczywiście zależy od perspektywy, z jakiej patrzymy na tamte wydarzenia. Pierwszym momentem wyraźnego konfliktu między Lechem Wałęsą a dominującą w Komitecie Obywatelskim przy przewodniczącym związku Grupą, której głównym przedstawicielem był kierujący pracami Komitetu Obywatelskiego profesor Geremek, także Adam Michnik czy Jacek Kuroń. Ten moment konfliktu możemy datować już na 31 marca, kiedy Lech Wałęsa skrytykował wyraźnie Tadeusza Mazowieckiego za wolne tempo przeprowadzania reform, które odsunęłyby politycznie nową Polskę od starego komunistycznego czy postkomunistycznego układu. Powodem, dla którego Lech Wałęsa przyspieszył w tej krytyce, to słowo przyspieszenie też się zresztą wtedy pojawiało w języku politycznym młodziutkiej III RP, były jego osobiste ambicje. Lech Wałęsa zaakceptował wizję samego siebie jako nowego prezydenta. Tadeusz Mazowiecki zdecydowanie odrzucał to i publicznie stwierdził, że chociaż ceni Lecha Wałęsę, to nie widzi w nim dobrego kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej. Już w kwietniu Jarosław Kaczyński jako de facto polityczny kierownik tego otoczenia bezpośredniego przewodniczącego Wałęsy, razem zresztą z Lechem Kaczyńskim, który był bliżej Wałęsy w drugiej połowie lat 80. jeszcze w Gdańsku. Otóż Jarosław Kaczyński zaczyna zbierać podpisy na rzecz Lecha Wałęsy jako kandydata na prezydenta. To była tylko presja, by zmusić Jaruzelskiego do skrócenia jego kadencji do rezygnacji z urzędu i otworzyć w ten sposób drogę do prezydentury Lechowi Wałęsie. Coraz mocniej krytykowany Lech Wałęsa przez dużą część działaczy OKP, ostatecznie rękawice powiedziałbym rzucił tej części 24 czerwca na posiedzeniu Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, gdzie doszło do pamiętnej kłótni Lecha Wałęsy z Jerzym Turowiczem redaktorem Tygodnika Powszechnego, który skrytykował najpierw Lecha Wałęsę właśnie za autorytarne tendencje, za chęć przejęcia władzy w sposób szkodliwy dla interesu ogólnospołecznego. Dodajmy, że dwa tygodnie wcześniej Jerzy Turowicz i środowisko Tygodnika Powszechnego patronowało politycznej inicjatywie przeciwko Wałęsie skierowanej, a mianowicie w Krakowie 10 czerwca powołana została inicjatywa pod nazwą Sojusz na Rzecz Demokracji. To był wstęp do późniejszego Ruchu Obywatelskiego Akcji Demokratycznej i jeszcze późniejszej z grudnia tego roku Unii Demokratycznej. Naszym najważniejszym zadaniem teraz właśnie dzisiaj jest, aby te miliony naszych przyjaciół zostały z nami, by się zwarły, tworząc twardy grunt dla zbudowania wielkiej politycznej formacji, i pozostanie jako kluczowy element polskiej sceny politycznej. To było środowisko, które miało połączyć grupę od dawna istniejącą wokół Tadeusza Mazowieckiego z tymi krytykami Lecha Wałęsy z OKP. Głównym reprezentantem był Bronisław Geremek. I tak tworzyła się właśnie ta scena politycznego sporu, w którym po jednej stronie zjednoczą się siły symbolizowane przez Tadeusza Mazowieckiego, Bronisława Geremka, Adama Michnika... A po drugiej stronie wystąpi Lech Wałęsa, popierany w tym momencie przez nowo utworzone porozumienie Centrum, przez braci Jarosława i Lecha Kaczyńskich. To tworzy owozjawisko zjawisko wojny na górze, tym bardziej, że Lech Wałęsa próbuje wymienić jako koordynatora prac Komitetu Obywatelskiego, politycznej struktury, jaka przy Lechu Wałęsie tworzyła się już właściwie od 1988 roku. Próbował zastąpić Lech Wałęsa Bronisława Geremka przez profesora Zdzisława Najdera, który powrócił z emigracji. Także ten aspekt znów personalny tutaj pojawiał się jako dodatkowy motyw zaogniający konflikt, który rozbijał środowisko dawnej Solidarności. Ale to nie tylko aspekty personalne nie tylko jakaś chęć władzy z tej czy z innej strony rzutowała na ten konflikt. To były także spory o charakterze ideowym, programowym. Pani redaktor wspomniała na wstępie naszego programu moment ważny. Prowadzenie od września 90 roku religii do szkół. Blisko 95% rodziców zadeklarowało chęć uczęszczania w imieniu swoich dzieci na lekcje religii. A jednak przeciwko tej decyzji, którą podjął normalnie minister oświaty. Profesor Henryk Samsonowicz. Tak, tak, profesor Henryk Samsonowicz, wybitny historyk, mediewista, znakomity, może najwybitniejszy w Polsce. 3 sierpnia 90 roku wydał instrukcję o powrocie religii do szkół. Powrocie, bo przypomnijmy, że przecież religia była nauczana w szkołach. Do lat 60 jeszcze. Tak jest, wycofana dopiero ustawą de facto Władysława Gomułki z 1961 roku. I wtedy rozpętało się pandemonium. Olbrzymia kłótnia publicystyczna, potężnym biegunem była Gazeta Wyborcza, krytykująca bardzo ideę powrotu religii do szkół, rzecznik praw obywatelskich, mianowana na to stanowisko, przypomnijmy przez generała Jaruzelskiego. Przed 1989 roku profesor Ewa Wałentowska wystąpiła w roli, no powiedziałbym, rzecznika praw Gomułki. Zaskarżyła instrukcję ministra Samsonowicza do Trybunału Konstytucyjnego jako decyzję sprzeczną z ustawą, właśnie tą ustawą Gomułki z 61 roku, która przewidywała, że szkoły będą nauczały naukowego światopoglądu, czyli ateistycznego, prawda? a tutaj religia, no więc spór wokół tego, czy katolicka tradycja ma miejsce w życiu publicznym w pewnej specyfice tożsamościowej Polski i powinna to miejsce zachować, czy też powinna zastąpić je tożsamością polską opartą na w dużej mierze tym dziedzictwie postkomunistycznym połączonym z liberalną wizją postreligijnego społeczeństwa, to była jedna z bardzo ważnych osi podziału w ówczesnej Polsce, rzutującej na tę wojnę na górze. Drugi biegun w stosunku do Gazety Wyborczej w tym sporze stanowiło środowisko ZHN-u, Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Było tylko sześciu w Sejmie i Senacie sześciu reprezentantów tej partii. Trzech w Sejmie, wśród nich Marek Jurek i Stefan Niesiołowski. W Senacie wybitną postacią niewątpliwie był późniejszy marszałek profesor Wiesław Szanowski No i także już pojawia się wtedy spór, który rozogni się jeszcze w następnym roku o ochronę życia poczętego, spór o ustawę antyaborcyjną. Można by zadać takie pytanie, po co tyle Zachodu, żeby generał Wojciech Jaruzelski został prezydentem i po ponad roku przestał nim być. To otworzyło chyba puszkę Pandory, duże polityczne emocje, no bo po ustawie sejmowej o wyborze powszechnym głowy państwa doszło do tych wyborów. Totalna porażka Tadeusza Mazowieckiego, który przegrał z zupełnie nieznanym przedsiębiorcą z Ameryki, stanem tymińskim, a w drugiej turze wygrał z nim Lech Wałęsa. Jak tłumaczyć ten ciąg dziwnych wydarzeń? Niekoniecznie trzeba je interpretować jako dziwne czy nielogiczne, choć logika nie zawsze jest najlepszym przewodnikiem przez wydarzenia historyczne. Tutaj jednakże dostrzegam pewnego rodzaju logikę. Wybór prezydenta Jaruzelskiego w lipcu roku 89 Pokazywał słabość jego pozycji, no, w dużej mierze ogromną niechęć środowisk solidarnościowych do tego, by tę te pozycję utrwalać. Jednym głosem przecież przeszedł wskutek pewnego rodzaju manipulacji. W momencie jeszcze, kiedy Lech Wałęsa, symbolizujący wciąż dla wielu milionów zwolenników dawnej Solidarności ten ruch, zdecydował się otwarcie zgłosić swoje ambicje przywódcze tej walce o fotel prezydencki, tym bardziej stało się rzeczą dziwną i anachroniczną utrzymywanie Wojciecha Jaruzelskiego jako słabej już politycznie postaci na tym przecież podzenem godności najważniejszym urzędzie w Rzeczpospolitej. I sam Jaruzelski zdawał sobie z tego sprawę i stąd jego bardzo miękkie zachowanie wobec tych wydarzeń, wobec tego nacisku Bałęsy, Jaruzelski nie stawia oporu specjalnie. Ogłasza swoją gotowość do wcześniejszego ustąpienia z urzędu. Toruje w ten sposób drogę do przeprowadzenia tej całej operacji wyborczej. Wybieranie prezydenta już w wolnych wyborach w 90 roku było jakąś namiastką wciąż nieistniejących, nieprzeprowadzonych wolnych wyborów do parlamentu. Wolnym głosem społeczeństwa. Zobaczmy czego chce to wolne społeczeństwo. Pierwszy raz można byłoby się teraz dopiero o tym przekonać. Tak widzę logikę szlaku prowadzącego do wcześniejszych wyborów prezydenckich w 1989 roku. W nowej formule już oczywiście nie wyborów przez zgromadzenie narodowe, przez grupę posłów i senatorów, ale wyborów powszechnych. Natomiast bardzo ciekawym zagadnieniem jest oczywiście ten werdykt społeczeństwa, który okazał się tak zaskakujący, szokujący nawet dla wielu. Że kandydat, jak wtedy złośliwie niektórzy mówili, salonów warszawsko-krakowskich, Tadeusz Mazowiecki, namaszczony przez autorytet redaktora Tygodnika Powszechnego, wspierany przez najbardziej znanych aktorów, musi zadowolić się trzecim miejscem, które nie daje mu nawet wejścia do drugiej tury wyborów, a wygrywa jakiś podejrzany, jak go przedstawiano nie bez racji zresztą, Człowiek znikąd z peruwiańsko-kanadyjskimi paszportami Stanisław Tymiński i zdobywa ponad 20% głosów w tej pierwszej turze wyborów, ponad 5 milionów głosów wyborczych. To, co wywołało taki szok i obrazę na społeczeństwo, rzecz z punktu widzenia istoty demokracji, Dziwna, śmieszna i kompromitująca. Kompromitująca nie dla społeczeństwa, tylko dla tych, którzy obrazili się na społeczeństwo. A przypomnę, byli wśród nich ksiądz profesor Józef Tischner, który powiedział, że najwidoczniej ujawnił się wtedy między nami homo sovieticus, bo społeczeństwo nie wybrało tego jedynie słusznego, mądrego, szlachetnego kandydata, czyli Tadeusza Mazowieckiego, a podzieliło swe głosy między Hama i prostaka, bo w takich kategoriach opisywano Lecha Wałęsę i podejrzanego typa Znikąd, czyli Stana Tymińskiego. No jeszcze dobitniej określił to członek ścisłego kierownictwa elity Unii Demokratycznej, redaktor zasłużonej podziemnej Trybuny Intelektualnej, czasopisma Krytyka, Jan Kaufman, który wprost powiedział, społeczeństwo nie dorosło do demokracji po pierwszej turze wyborów prezydenckich 25 listopada 90 roku. Otóż społeczeństwo jak najbardziej dorosło do demokracji i dało wyraz swojemu niezadowoleniu z tego, w jaki sposób jest rządzone. To była reakcja na skutki reform Balcerowicza, które kilka milionów obywateli odczuło jako złe dla siebie. Przypomnijmy, że to był czas protestów społecznych bardzo dużych, strajkowali kolejarze, rolnicy. Setki tysięcy ludzi znalazło się na bruku i to właśnie ci ludzie stworzyli elektorat Stana Tymińskiego. Ludzie z PGR-ów likwidowanych i niezastąpionych żadną pozytywną propozycją Polska scena polityczna miała mało czasu, żeby się uformować wyraziste wizje rozwoju, wyjścia z tego kryzysu gospodarczego i stąd oddanie głosu na kogoś, kto przychodzi z zewnątrz, kto rzeczywiście no, nie okazuje się godnym zaufania, jak to wiemy później. Mam na myśli Stana Tymińskiego i nie ma powodu oczekiwać od społeczeństwa, żeby głosowało wbrew odczuwanym przez siebie interesom, krzywdom patrzyło. Na wspólnotę polityczną oczami profesorów, aktorów czy przedstawicieli salonów politycznych. Tak nie jest w żadnym społeczeństwie, tak nie było również w społeczeństwie polskim. Ten zimny prysznic, jakim był dla części kół politycznych chcących rządzić Polską niejako bez Polaków, bez ich werdyktu. Ten zimny prysznic być może był kolejnym bardzo ważnym etapem w tworzeniu współczesnej sceny politycznej w Polsce. System. i to bez wyższa, bez, bez, szałów, bez krwi, to możemy się pokusić o, o zbudowanie nowego systemu. Jestem przekonany, że nam się uda. Mówiłem o tym, że wynik będzie między 70 a 80%. Oczywiście ja nie mówiłem o eliminacjach, ja mówiłem o finale. Podkreślić jednak trzeba, że w drugiej turze Tadeusz Mazowiecki udzielił poparcia Lechowi Wałęsie. Ale kiedy Lech Wałęsa został prezydentem, Tadeusz Mazowiecki podał swój rząd do dymisji. To było w połowie grudnia, a Lech Wałęsa upoważnił Jana Olszewskiego do prowadzenia rozmów w sprawie nowego Gabinetu. Dlaczego misja Jana Olszewskiego nie zakończyła się? Ja na początku powiedziałam, że z powodu różnic między nim a prezydentem co do kształtu rządu. Co wyróżniło obu polityków? Kiedy przyglądamy się bliżej tym wydarzeniom, to okazuje się, że takie klisze czy stereotypy nie pasują do, do rzeczywistości. Po przegranej w pierwszej turze wyborów i nie przejściu do drugiej tury przez Tadeusza Mazowieckiego niewątpliwie ten szok no, wpłynął bardzo mocno na premiera. Odnosił się on z najwyższą odrazą do Lecha Wałęsy i poparcie, jakiego udzielił, o którym mówiła pani redaktor Lechowi Wałęsie w drugiej turze, było no, tego rodzaju poparciem, które można byłoby określić sformułowaniem przez zęby, prawda, wycedzone. Odrobinę mniejszym złem jest Lech Wałęsa niż Stan Tymiński. Natomiast o żadnej możliwości współpracy Tadeusz Mazowiecki z pozycji przegranego nie chciał mówić, chociaż Wałęsa był jak najbardziej zainteresowany właśnie tym, żeby rząd Mazowieckiego trwał. To była istota rozwiązania, które chciał przyjąć Wałęsa po wygranych wyborach prezydenckich. Teraz, kiedy on wygrał, kiedy miał potężny mandat społeczny, 75% w tej drugiej turze wyborów, Mógł współpracować z Mazowieckim, gdyby ten chciał, na zasadzie dużo dużo silniejszego partnera. Mazowiecki na taki układ nie chciał się zgodzić i zresztą miał powody, no, otrzymał wyraźny sygnał od społeczeństwa, że, że jego polityka nie cieszy się uznaniem większości obywateli. I dlatego Mazowiecki nie przyjął propozycji Lecha Wałęsy, która była propozycją numer jeden. Jan Olszewski był kandydatem promowanym przez szefa tworzącej się kancelarii, prezydenta już Lecha Wałęsa Jarosława Kaczyńskiego. Tyle tylko, że Lech Wałęsa chciał w istocie dalej rządu mazowieckiego, tyle, że już bez Mazowieckiego, a więc, żeby Balcerowicz był wicepremierem, admirał Kołodziejczyk, reprezentujący stare generalskie struktury perelowskie był szefem MONU, Krzysztof Skubiszewski był ministrem spraw zagranicznych, premier Olszewski postać zupełnie innego kalibru niż Lech Wałęsa, wybitna postać polskiej opozycji demokratycznej, mąż stanu, prawdziwy, no nie mógł zgodzić się na taką formułę, że on jest tylko figurantem udającym premiera, a w całości rząd mebluje mu prezydent. Zatem... Lech Wałęsa wyciągnął jak królika z kapelusza nikomu niemal nieznanego w Polsce wtedy kandydata maleńkiej liczącej zaledwie 3,5 tysiąca członków partyjki Kongresu Liberalno-Demokratycznego Jana Krzysztofa Bieleckiego. I ten zgodził się grać rolę jaką napisał dla niego Lech Wałęsa, przynajmniej w tym momencie na początku, bo później w paru ważnych momentach Jan Krzysztof Bielecki okaże jednak pewnego rodzaju samodzielność. W dobrym tego słowa znaczeniu, o tym będziemy mówili w naszym następnym odcinku, ale w końcu 90 roku Jan Krzysztof Bielecki był właśnie tym królikiem z kapelusza, który miał zapewnić Lechowi Wałęsie wyłączną kontrolę nad rządem, bo o to w całej tej rozgrywce chodziło. Rok kończy się pięknym gestem, wzmocnienie urzędu Lecha Wałęsy, urzędu prezydenckiego. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski, przekazał Lechowi Wałęsie insygnia władzy prezydenckiej II Rzeczpospolitej. Czy od tego momentu jest już wolna, suwerenna, niepodległa? Polskie społeczeństwo wybrało jak wybrało, można się było na to obrażać albo nie, ale był to wolny wybór. I w tym kontekście decyzja prezydenta Kaczorowskiego, by przekazać te symbole suwerennej ciągłości władzy od II Rzeczpospolitej przechowywane w Londynie Lechowi Wałęsie wydaje się uzasadniona. Tak jest, Lech Wałęsa jako nowy prezydent uzyskał mandat wolnego społeczeństwa obarczony wszelkimi błędami, jakie wolne społeczeństwo na własny rachunek może poczynić. Ale prezydent Lech Wałęsa był prezydentem suwerennej Rzeczpospolitej, choć jeszcze sam proces formalizowania tej suwerenności nie był ukończony, bo Sejm, który wyłania rząd, nie pochodził jeszcze z suwerennych wyborów. Na to Polacy musieli poczekać jeszcze rok. Była to audycja Historia Żywa.